Marka, rozdział dwunasty. I począł do nich mówić w podobieństwach. Człowiek pewien zasadził winnicę i ogrodził ją płotem i wkopał tłocznię i zbudował strażnicę i oddał ją robotnikom i odjechał. I w czasie właściwym posłał sługę do robotników, aby od robotników odebrał część należną z owoców tej winnicy. Lecz oni pojmawszy zbili go i odesłali z niczym. I znowu posłał do nich drugiego sługę, którego obrzuciwszy kamieniami zranili w głowę i znieważywszy odesłali I jeszcze innego posłał, a tego zabili A innych zbili lub pozabijali Mając tedy jeszcze ukochanego jedynego syna W końcu posłał go do nich, mówiąc Uszanują syna mego Lecz owi robotnicy rzekli do siebie To jest dziedzic, pójdźmy zabijmy go A naszym będzie dziedzictwo i chwyciwszy go, zabili i wyrzucili z winnicy. Cóż wtedy uczyni pan winnicy? Przyjdzie i wytraci robotników i winnicę odda innym. Czy nie czytaliście tych słów pisma, kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i dziwne jest to w oczach naszych. I starali się go pojmać, bo poznali, iż przeciwko nim owe podobieństwa powiedział, lecz bali się ludu. I zostawiwszy go, odeszli. I posłali do niego niektórych z faryzeuszów i z herodianów, aby go usidlić w mowie. A oni przyszedłszy, rzekli mu, Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i nie zważasz na nikogo, albowiem nie patrzysz na osobę ludzką, ale według prawdy, drogi Bożej, nauczasz. Czy godzi się dawać czynsz cesarzowi, czy nie? Czy mamy go dać, czy nie dać? A on, poznawszy obłudę ich, rzekł im, Czemuż mnie kusicie? Przynieście mi pieniądz, abym go obejrzał. Tedy mu przynieśli. A on im rzekł, czyjże to jest obraz i napis. A oni mu powiedzieli, cesarski. I odpowiadając Jezus rzekł im, oddawajcie tedy, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego Bogu. I byli pełni podziwu dla Niego. I przyszli do Niego saduceusze, którzy mówią, iż nie ma zmartwychwstania, i pytali Go mówiąc, nauczycielu, Mojżesz nam napisał, jeśli czyjś brat umrze i zostawi żonę, a dzieci nie zostawi, to żeby brat jego pojął żonę jego i wzbudził potomstwo bratu swemu. Było wtedy siedmiu braci. I pierwszy pojąwszy żonę, umarł i nie zostawił potomstwa. I drugi pojąwszy ją, umarł, lecz i on nie zostawił potomstwa. Także i trzeci, a tak ją pojęło siedmiu braci i nie zostawili potomstwa. Na ostatek po wszystkich umarła i niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną, bo siedmiu ich miało ją za żonę. I odpowiadając Jezus rzekł im, Czyliż nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Bożej? Albowiem gdy zmartwychwstaną, ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, ale są jak aniołowie w niebiesiech. Co do umarłych zaś, że będą wzbudzeni, czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, jak Bóg do niego mówił przy krzaku, Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Wy przeto bardzo błądzicie. I przystąpiwszy jeden z uczonych w piśmie, który słyszał ich rozprawiających, a wiedząc, że im dobrze odpowiedział, spytał go, jakie jest pierwsze ze wszystkich przykazań. A Jezus mu odpowiedział, pierwsze ze wszystkich przykazań to słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. I będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca swego i ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkiej myśli swojej i ze wszystkiej siły swojej. To jest pierwsze przykazanie. I drugie temu podobne, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Większego przykazania nad te nie ma. I rzekł mu uczony w piśmie, nauczycielu, zaprawdę dobrze powiedziałeś, iż jeden jest Bóg, a nie masz innego oprócz Niego. I miłować go ze wszystkiego serca i ze wszystkiej myśli i ze wszystkiej duszy i ze wszystkiej siły i miłować bliźniego jak siebie samego dużo więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. I widząc Jezus, że on mądrze odpowiedział, rzekł mu, niedaleko jesteś od królestwa Bożego i nie śmiał go już nikt pytać. A nauczając w świątyni, Jezus rzekł, jakże mogą mówić uczeni w piśmie, iż Chrystus jest synem Dawida. Kiedy sam Dawid przez Ducha Świętego powiedział, rzekł Pan Panu Memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Sam więc Dawid nazywa go Panem, jakże tedy jest synem Jego a tłum chętnie go słuchał i mówił do nich w nauce swojej strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy chcą w długich szatach chodzić i być pozdrawiani na rynkach, w synagogach zajmować krzesła i pierwsze miejsca mieć na ucztach, którzy obiadają domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw. Ci otrzymają cięższy wyrok. A Jezus siedząc naprzeciw skarbnicy przypatrywał się, jak lud rzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogatych wiele rzucało. A przyszedłszy jedna uboga wdowa, wrzuciła dwa drobne pieniążki, czyli jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich rzeczy im, zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej wrzuciła, niżeli ci wszyscy, którzy rzucali do skarbnicy. Wszyscy bowiem z tego, co im zbywało, wrzucili. Ale ta z ubóstwa swego wszystko, co miała, wrzuciła, całe swoje utrzymanie.